Stars, sit back and have a nice trip. Sit down, you have a sandwich we can talk. He is dead to me. Get rid of him. <laughs> a Nie tylko dla orłów. Trochę inne radio. Radio, przepraszam, nie dobra. Słuchajcie, podcastu nie tylko dla Orów. Tak jak jeszcze ten podcast Ornia. Słuchajcie właśnie prześwietnego podcastu nie tylko dla Oru. Płuchacie podcastu nie tylko dla Orów. Słuchasz podcastu nie tylko dla orłów. Żenada, żenada. Próba mikrofonu. 1, 2, 3. Wróć. 1, 2, 3. Wróć. 2, 1. Serdecznie witamy z miasta Dublina. Tu mówi fajny chłopak. I fajna dziewczyna. Mamy luty, drodzy słuchacze. I dobrze wiemy, że z większość z Was płacze. Że nie ma podcastu. Że przerwę padalce mają. Że nie dają nic do słuchania. Że nie ma nic do wtorkowego śniadania. Ale sytuacja zmieni się bardzo. Do parówek z musztardą. Nie będzie długo. Czekaj, bo coś my, my tutaj mamy taki wierszowany, jeszcze raz, jeszcze raz jeszcze raz. ale sytuacja zmieni się bardzo do parowek z musztardą będzie niedługo deser smakowity dwoje podcasterów i podcast wyśmienity jeszcze tygodni parę a będzie podcast, że rozwali wam koparę że będzie super że będzie wspaniale, że będzie Filip i Ginny z D Dublina nie z Gdyni będą nadawać podcasty um, przedostatnia zwrotka Czyli zatem, drodzy słuchacze, niech z Was już większość nie płacze, już za niedługi czas, pod koniec lutego, usłyszycie podcastera wspaniałego? I podcasterkę najlepszą na świecie. Czy tego chcecie, czy nie chcecie? A co ważniejsze, co dodania na koniec mamy. Jeszcze raz, tak, mówisz? Jeszcze raz. A co ważniejsze, co do dodania mamy? Na koniec mamy? Jeszcze raz, cicho, jeszcze raz. Całość, tak, ja Aha, to, nie to mówię, tak. Ta Aha, tak. no dobrze, no. Ale to pewnie nie będę chciał cię. A co do, A co ważniejsze, co do dodania, na koniec mamy. Ktoś coś nam na kto, kto, kto to pisał? Dobra. Kto to wymyślił? Kto to, Serdecznie, wymyślił? Witamy. Kto to wymyślił? Cicho. Serdecznie witamy w takim podcaście, żebyście nas, drodzy, słuchacze, nie zapomnieli. Tak, dokładnie. Żebyście nas nie zapomnieli, Filip musi złapać oddech, bo się śmieje bardzo, bo, bo doszedł do wniosku, że jednak to, co napisał, Nobla nie dostanie. Tak, e, witamy dzisiaj lutowo. Przypominamy się dzisiaj, że dalej istniejemy, że dalej Ginny ma piękny głos. A to właśnie ta ostatnia zwrotka była o tobie, cholera. Może wrócimy do niej za chwilę. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie. No, e, w dużym skrócie, Filip chyba mnie lubi. O, nie, Ginny, wracamy. Dzięki. Wracamy. No nie kontynuowałem tego, no bo to jeszcze wychup słuchacze myśleli. Wracamy, już, 29 lutego oficjalnie to potwierdzamy z dużej wysokości. Wybieramy się z Ginny na powiedzmy tak, na wysokość wysoką, tysiąca metrów. Będziemy stamtąd nadawać z wysokiego pułapu, a nuż może uda nam się spaść, może a jak nie? Jak dostanę za dyszki, to co? Tam trzeba ciepły sweter wziąć i te. I ciepłe rajtuzy. Nie, to ja wtedy wezmę za dwie dyszki za dwie dyszki. Dobrze. Leży w trawie i nie dycha. Wiesz, co to jest? Dwie <grymne> dychy. Dwie dychy. No tak. Zatem <grymne> serdecznie witamy dzisiaj tak lutowo. My tylko gadamy jakieś pięć minut, bo za chwilę będzie reportaż, który był w Polskim Radiu. O kim? Oczywiście o naszym najwspanialszym redaktorze naczelnym jednego słusznego podcastu na 2008 rok. Tak, to jest nasz pierwszy taki 2008 tutaj występ. Wydajemy głosy. Co, śmieciarka? No. Ładna. Lubię śmieciarki w Dublinie. Nadajemy z Dublina, jakby ktoś pierwszy raz nas słuchał. E, jeszcze raz się przedstawimy. Mówi Filip, e, bardzo znany i fajny podcaster. Oraz? Oraz Dini, czyli e, Ginger. Tak, bardzo fajna, kusząca i w o miłym głosie jedyna podcasterka, która w zasadzie istnieje na świecie, Polska, bo nie ma innych. Agnieszko, jakieś plany na 2009, 2008 to przybliżymy już w podcaście pewnie lutowym, tak pod koniec. Mhm. A teraz może zachęćmy słuchaczy do tego, żeby wrócili do nas. <śmiech> Dobrze. Tak, renomę mamy, nie, nie musimy nikogo zachęcać. Nie musimy nikogo zachęcać. Cicho. Um, renomy mamy, nie musimy... Cicho, cicho, cicho. Renomy mamy, nie musimy nikogo zachęcać, ale dzisiaj taki podcast reklamowy, taki odcinek właśnie reportażowy i potem będzie odcinek um, taki, który był bardzo, bardzo fajny przeze mnie zrobiony, um, taki, ta ta taki 37-minutowy. Więc dzisiaj, jak co wtorek, od marca będzie co wtorek, nawet będzie częściej niż to wtorek, bo podcastów... Agnieszko, właśnie chciałem powiedzieć, że... Naczaskaliśmy... mnóstwo. Powiem tak. Jak kotletów, tak. jak to mawiał e, nasz e, kochany góra spod głośni. Tak, e, dotk... Naczaskaliśmy jak dotk... kotletów bez liku. Nie dotknęliśmy klawiatury w styczniu. W ogóle. Nie było żadnego montażu. Kompletnie. Co nie znaczy, że leżyliśmy brzuchami, do... znaczy, brzuchami do góry. Nie, to trochę prawda. Tak, no, trochę tak. No, no. Bo będą podcasty z, z krajów hiszpańskojęzycznych, z włoskojęzycznych, takich... z francuskojęzycznych. Włosko krajów. G gdzie ty byłeś? Czemu mi nic nie powiedziałeś? Cicho, no bo to... No... A, a, tak, były, były. No, no, były, były. Były no. będą, no. tak, Będzie nowa seria, bardzo kusząca, atrakcyjna, czyli podcastów przy stole, czyli będziemy... E, powiedz ty, bo to twój pomysł mój pomysł, ale generalnie jestem, jestem babeczką i chodzi o to, że to jednak kobiety do garów i tak dalej. Ja sobie wymyśliłam taki system, że od czasu do czasu Filip zaprosi mnie na kolację. <grywdy> Darmowe żarcie, rozumiecie o to znaczy. No i taką kolację w różnych restauracjach. Oczywiście różnych egzotycznych, wykwintnych Filipie, wykwintnych. No i ogólnie mają to być restauracje, które są z różnych zakątków świata. Eee, jakiś I my tam byliśmy. Dziwny. I my tam tak. byliśmy. I właśnie o to chodzi, że my tam byliśmy, my to zobaczyliśmy, my to zjedliśmy przede wszystkim I... No i opisaliśmy wam. Wszystko było w liczbie mnogiej oprócz rachunku, który on płacił. <grym> tak. Ale to na przykład to... tak, na... tak na przykład była kuchnia francuska we Włoszech. Nie, odwrotnie. Nie, kuchnia odwrotnie. włoska we Francji. Francji dokładnie. Tak, to było. E, byliśmy w restauracji włoskiej we Francji, to jest fakt. No. Byliśmy w restauracji japońskiej w Irlandii, to też jest tak, fakt. Tak, byliśmy w, e, w restauracji norweskiej na ten to też. Też, tak, tak, w Kruwaju. I Landi będzie w Singapurze, nam tutaj wszystko też mówił później. Tak. Landi tak. to jest nasz korespondent w Singapurze. Dokładnie, tak, tak. z którym mamy stały kontakt, tak. e, niezawodny. Ja myślę, że Wam się to spodoba, kulinarne przeżycia. Mm. E, troszeczkę chcę Wam przybliżyć kulinarne doznania, e, to, czym możecie u, uraczyć swoje podniebienia w sposób tak. egzotyczny. E, będzie też troszeczkę więcej rozrywki, tak myślę, prawda? Tak bardziej e, tam tak, czasami, ma, czasami chwili wypije pańca. Tak, mamy dwa podcasty niezłożone, ale na razie mamy materiały z nocnych klubów. Ale pubów! pubów te, nie nie tam, chodzimy do nocnych klubów, my jesteśmy porządni. To, to, to, to, to. Przez no i tyle. Nie będziemy więcej nadawać, żeby tutaj już nie psuć naszego podcastu, który będzie już e, 29 29.01. A potem już irlandzki taki z krwi i kości, czyli powiemy co, gdzie i dlaczego w 2008. Agnieszko, zatem zachęć słuchaczy jeszcze raz. Ja powiem tylko jedno, dwa słowa, nie, trzy słowa, a nie wiem ile słów, ale coś, co lubi bardzo mój rumuński współlokator George, który czasami też będzie z nami występował w podcaście, mianowicie zapraszamy do podcastu. Tak, tak George opowiedział, a my zapraszamy na reportaż i na kawałek dobrego polskiego podcastingu. To tyle na początek lutego i zapraszamy za niecały już miesiąc. Pa, bye, bye. Pa.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 że jestem, może tak, tak bym to ujął. Cela mi cały twój paryż z podczas i mój. Cela mi wymyślony. Cela mi ciebie obchodzi przejmujesz.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 Tabi Yeah. It's great. It's that, that would be a good name for a vodka, that, you know that. się od 96 roku jako chatownik albo chater na portalu Gazeta.pl. Od samego początku jak ten czat powstał i dużo miałem właśnie takich znajomości wirtualnych z czatu i wcale to nie są ludzie jacyś takie było, mam wrażenie, bardzo długo przeświadczenie, że ci, którzy czatują, to są ludzie skrzywieni psychicznie albo jacyś, którzy nie umieją się znaleźć w normalnym świecie, a to jest nieprawda. Hey there, you are listening to Ładna blondynka ma akcent już niemiecki. Znaczy się, że jest w Niemczech już dość długo. 18 lat. lat w Niemczech.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 z magazynu Economist. Irland, właśnie magazyn Economist w ocenił jakość życia w poszczególnych państwach i Irlandia jest na pierwszym miejscu. Kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, pan minister tutaj finansów, pan Brian Cowen, yy, ogłosił nowy budżet na rok 2007. No i co? Słuchajcie, no jest taka sytuacja, że wszyscy będziemy płacić mniejsze podatki. Zwykła jestem witrażystą. Siedzimy teraz w kościele, gdzie za pana plecami są piękne witraże.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 Nie, dziękuję, oh, nie. jedziemy. admitted free. Uh, lads, uh... Fair play, lads, take it easy. Sony says sorry. z Zielonej Irlandii to podcast nie tylko dla orłów. O, przepraszam bardzo. Proszę uprzejmie. Dramat owego dnia przeżyliśmy ciężko wszyscy. Wy, całe społeczeństwo.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 Winnych! Zdrowo karak winnych! Zdrowo, karak! Była wiosna. Kraj powoli przebudzał się po zimowym śnie. Boźmina już dawno przebyła się przez stopnie odciśnienia. Słońce roztopiło większość lodów, kra na rzekach spływała ku morzu. Wszystko szło idealnie, statystyki rosły, wskaźniki wyglądały na optymistyczne. To będzie piękny rok, to będzie świetny rok. Wiosenne słońce zazieleniło kraj, wiosenne słońce dało ludziom nadzieję i choć wyglądali na szczęśliwych, zadowolonych z życia, to mimo wszystko na ich twarzach było widać strach i znużenie. Ich twarzy dało się przeczytać, że czekają na coś wielkiego, że czekają na odmianę. Liczyli, że tym razem będzie lepiej, że tej wiosny nareszcie coś się zmieni, że proletariusze wszystkich krajów nie będą już się łączyć, a partia jedynie słuszna, nareszcie tak jak lud zmięknie i pozwoli odżyć narodowo, odetchnąć pełną piersią wiosennego, żyśkiego powietrza. Był wczesny poranek, słońce jeszcze nie mrawo, Wychodziło z linii horyzontu. Wczesny rzeźki poranek, i nagle słowa usłyszane w radio. Ogólny charakter. i przewodu pokarmowego. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia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 Monotonnego speakera zapowiadającego codzienne wiadomości. Po kilku chwilach strach i niepewność zastąpiła ciekawość. Większość ludzi zaczęła chaotycznie próbować zmieniać stację, ale głosy narastały, głosów w radiu było coraz więcej. Z każdą chwilą można było usłyszeć nowe. <śmiech> Mój pierwszy Zapraszam do słuchania Witam wszystkich Dzień dobry Państwu serdecznie. Witam wszystkich przy radioodbiornikach, przy wszystkich urządzeniach wydających dźwięk, które umożliwiają Państwu słuchanie mojego podcastu. E, witam wszystkich. Masa krytyczna mówi do Was. Martin z Krakowa. Nagrywamy nasz podcast w Lublinie. Jest to chyba pierwszy polski podcast, jaki ukazał się w sieci. Zapraszam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 stawały się silniejsze, mocniejsze, bardziej wyraźne. Ludzie zaczynali pojmować, że nareszcie zaczęło się coś dziać. Witam wszystkich w moim pierwszym podcaście takim troszeczkę testowym, bo chciałbym zobaczyć, jak to wszystko będzie działało. in mind against the sea of trouble Today this hamlet was a talkative mug, wasn't it? I wouldn't get all this tackle in my nuts in a year Witam, Timicast Showdown Ja nazywam się Bartosz Klimaszewski i od dziś miarę regularnie będę starać się dostarczyć wam trochę świeżych wiadomości i równie świeżej muzyki Kamiczka z nazwiskiem Piotra Kaczkowskiego jest już Z dolikiem plakat z nową znowioną książką Przynika Panie Piotr Kaczkowski. Ludzie wiedzieli, że coś się zaczyna. Ludzie wiedzieli, że coś się skończyło. Nowa era. Władze zareagowały bardzo szybko. Zachowując się jak pies ogrodnika, dbając tylko o swoje, zablokowały media, zablokowały przekaz informacji. Przeciwko tej, mówiono, operacji bardzo zdecydowanie zaprotestowała Moskwa. Leonid Breżnie wezwał premiera Piotra Jaroszewicza, Aleksiej Kosygin odbył z nim rozmowę, żądał wyliczeń i powiedział krótko to są bałamutne wyliczenia, nie przekonaliście nas, my sobie nie życzymy żadnych awantur Władze zareagowały bardzo szybko nie pozwoliły wypłynąć wiadomością i głosą z radia na szeroką wodę to, co się stało, było początkiem wielkiej fali. To, co się stało, przeraziło władzę. To, co się stało, doprowadziło do niesamowitych przypadków i zbiegów losu. Bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem. Trzeba powiedzieć dość. Trzeba zapobiec, zagrodzić drogę konfrontacji. Musimy to oznajmić właśnie dziś. Kiedy znana jest bliska data masowych politycznych demonstracji, nie mamy prawa dopuścić, aby zapowiedziane demonstracje stały się iskrą, od której zapłonąć może cały kraj. Instynkt samozachowawczy narodu musi dojść do głosu. Awanturnikom trzeba skrępować ręce, zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki. Obywatelki i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Rewolucja czy wojna? Nowa era czy tylko krótki wybuch? Mimo wszystko władze, nie patrząc na ani skutki, ani na efekty, spanikowały. Władze postanowiły przejąć całą władzę i steroryzować państwo, ludzi, naród. Zagarnąć dla siebie wszystko. Strach? Chyba tak. Mimo to głosy w radiu jakoś nad ludzką energią dalej można było słyszeć. Pomimo zagłuszania, pomimo starań władzy, by ludzie nie mogli słuchać. By nie dopuścić do rozpowszechnienia się zarazu. Tak, jest, nie jest. jest podkast, o, jaki ukazał się w sieci. Zapraszam. Równolegle trwały plany, plany działania przygotowawcze, przygotowawcze do, do zabezpieczenia, zabezpieczenia jak. jak mówiono tym pięknym językiem, działań ekonomicznych. Mianowicie, dokonano koncentracji zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej w tych regionach kraju, gdzie spodziewano się najbardziej protestu. Warszawa, Kraków, Śląsk, Gdańsk, Szczecin. Wyciągnięto wnioski z lekcji. Milicja miała działać wyłącznie w pododdziałach zwartych, bez broni palnej. Tylko oficerowie mieli broń krótką. Przygotowano nowe typy armatek wodnych, zabierające więcej wody, silniejsze. I przygotowywano się w ten sposób, powiedziałbym, operacyjny, milicyjny. Po tych wszystkich zabiegach postanowiono, że ogłosi w czasie sejmowego przemówienia premier Piotr Jaroszewicz, co nastąpiło 24 czerwca. Rząd szczególnie wiele uwagi poświęcił w poszukiwaniu rozwiązań zapewniających społeczeństwu pełną rekompensatę. Ale jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, to jako formę rekompensaty, jako jedyny mówca w Sejmie głos zabrał członek Biura Politycznego Edward Babiuch. Wysoki Sejmie, przed chwilą wysłuchaliśmy wystąpienia prezesa Rady Ministrów, towarzysza Piotra Jaroszewicza który w imieniu rządu i w porozumieniu z Prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych przedstawił Wysokiej Izbie zamierzenia w sprawie niektórych zmian oraz zasad rekompensaty społeczeństwu skutków tych zmian. Są to propozycje przemyślane, kompleksowe i rzetelne. Mają one głębokie uzasadnienie społeczno-ekonomiczne i polityczne wychodzą na spotkanie nieodparte Państwo, aparat partyjny nazywał swoje działania, nie wiem dlaczego, rekompensatą, zabezpieczeniem podstawowych założeń państwa czy jak. Ale pod tą przykrywką zbrojne oddziały milicji ZOMO-ORMO przygotowały się do odparcia ataków ale cała sytuacja była szalenie dziwna bo jednym przejawem nazwijmy to ataku bądź niesubordynacji wobec ustroju były tylko głosy w radio najpierw Lublin potem Kraków, Warszawa, Poznań najpierw nieśmiałe ciche głosy z czasem zaczęły rosnąć w siłę z czasem dochodziły nowe częstotliwości dało się słyszeć znajome głosy nawet z niedalekich Niemiec z Holandii, z Anglii. A nawet w odległej Irlandii. Ludzie już wiedzieli, że reakcja władz nie jest w stanie zagłuszyć głosów. Że mają do czynienia z niezwykłym zjawiskiem, bo oto radio, które od początku swego istnienia znajdowało się pod, pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli. Badając w ręce każdego, to chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy nie. Tego władza już nie była w stanie ani zahamować, ani zagłuszyć, ani zniszczyć. Słysząc zresztą wieczorem komunikat radio, telewizyjny i radiowy, no po prostu przyszedłem wcześniej, bo wiadomo, że przy takich, tego typu sprawach to jednak może coś się dziać. I w tym dniu przyszedłem do pracy, to była gdzieś godzina 6.20, 6.25 w tych No i pierwsza rzecz, którą zaobserwowałem wchodząc na wydział, to, że wzdłuż ulicy Centralnej, tam jak jest zakład narzędziowy, no jest szereg pracowników, nawet jeszcze się zastanawiałem, czy przypadkiem jakiegoś wypadku nie było, czy coś, bo to może jakiś pożar, czy jakieś inne historie. Wchodząc do siebie do pokoju, dostałem meldunek od kierownika produkcji, że pracownicy przerywają pracę i wychodzą na zewnątrz. Wtedy wyszedłem poza teren budynku, rzeczywiście spotkałem grupę kobiet i mężczyzn ze swojego wydziału, spytałem, co się stało, a no sprawa wczorajszego komunikatu. Jak to wszystko będzie działało. On się delegać, raz piąty w ciągu dwudziestolecia swego istnienia Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zebrała się na swój zjazd. Obrady, które dziś rozpoczynamy Skupiać będą uwagę z górą dwóch milionów członków i kandydatów naszej partii. Będą przedmiotem głębokiego zainteresowania klasy robotniczej i wszystkich ludzi pracy w naszym kraju. Śledzić je będą także wszyscy nasi przyjaciele i nieprzyjaciele. Na zjeździe tym dokonamy oceny czteroletniego okresu które upłynął od czwartego zjazdu partii i zarazem wytyczymy generalną linię partii na najbliższe lata. Delegaci, rząd, partia, wszyscy zebrali się na kolejnym zjeździe, by omówić sposoby walki z tajemniczym wrogiem, a także by oddać hołd, Wielkiemu przyjacielowi naszego kraju, który niestety, a może na szczęście zmarł. Nastąpili ostatnie minuty wrascianie z Łosipom i Stalin. Przy trumnie, który spoczywa Józef Stalin pełnią wartę honorową jego najbliżsi współpracownicy. Członkowie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, członkowie rządu radzieckiego, marszałkowie i generałowie Armii Radzieckiej. Członek prezydium Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow otwiera z polecenia partii zgromadzenie żałobne poświęcone pamięci Józefa Stalina. Po poruczeniu Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Советского Sоюза i Совета Ministrów Sоюza S.S.R. Traurny mityng, posw. pamięci predszedatelom Совета Ministrów Sojewództwa SSR i sekretariat Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Sowieckiego Sajuza Generalizmusa Iosifa Wisseryonowicza Stalina objawiają открытым. Dla ludzi śmierć jedynie słusznego przyjaciela naszego kraju towarzysza Stalina oraz tendencyjne zachowanie towarzyszy na zjeździe. Było tylko zaproszeniem, było iskierką, która... Pokazała, że można, że należy się przeciwstawić, że głosy w radio są potrzebne, by pokazać, że ludzie jeszcze mają nadzieję, jeszcze mają siłę, jeszcze chcą żyć normalnie. No, wielkie oburzenie. Wielkie oburzenie. Także zaczęły się tworzyć duże grupy ludzi. No i po prostu, a co robimy? Co będziemy dalej robić? No idziemy pod dyrekcję. Może dyrekcja nam jakaś odpowiedź i jak to będzie dalej. I no, z początku było około 5 tysięcy ludzi, później grupa tych ludzi została gdzieś do około 10 tysięcy. Nie rozmawialiśmy z dyrektorem, myśleliśmy, że dyrekcja wyjdzie nam naprzeciw, po prostu, że dyrekcja będzie z nami rozmawiać. Owszem, dyrekcja aprobowała do nas przez głośniki, prosiła o spokój, było to źle przyjęte przez załogę, no i nie odnosiło to żadnego skutku. Później przychodziły na teren wydziału rozmaite informacje, to tylko wprowadzały jeszcze większe zamieszanie. Chodzili mistrzowie, chodzili z, no, z partii i nakłaniali po prostu ludzi. No ale na później nie dało rady, bo cała załoga już stanęła, nikt nie chciał. Tak się złożyło, że wszyscy, którym ja chodziłem, byli członkami partii. I strajk to był dla nas coś, co nie mogło nam przejść przez głowę, że może się w ogóle odbyć. Żaden z robotników nie miał do nas pretensji. Nie spotkało nas żadne złe słowo, tylko prosili, żebyśmy ich nie namawiali, żebyśmy się nie wtrącali w ich sprawy, jak nie chcemy być z nimi, żebyśmy nie występowali przeciwko nim. Kiedy wyszliśmy za bramę, dołączyło już po niej do nas mieszkańcy, całej rodziny z dziećmi. Głęboka tradycja wynika z wielu, wielu względów. Ale jeśli to przeżywamy do starał na bieżąco odpowiedzieć na czacie. Dochodzi do ulicznych manifestacji dużo spokojniejszych charakterów. około dziewiątej to było śniadanie. Wzięliśmy śniadanie, poszliśmy po mleko. Okno otwierane i było słychać sygnał pociągu. Także wszyscy o pełni pociąg stali jakoś. Widząc, że ten nastrajk nie odnosi żadnego skutku, nic się tym nie przejmuje, któryś z pracowników rzucił myśl, żeby to jednak poszło w Polskie, Żeby zablokować torysk. No i ludzie wyszli na tory, zablokowali te tory, usiedli na szynach. Po prostu pociągi, które jechały musiały się zatrzymać. I od godziny gdzieś już dziewiątej rano trakcja do Warszawy była zablokowana. Zaczęto znosić jedzenie, bo to każdy był jednak głodny. Ludzie zaczęli z miasta przynosić jedzenie. No i ludzie po prostu zaczęli biwakować na trawie, na murkach. Piękna, słoneczna pogoda i tam jest całodniowa właściwie majówka. Potem rozkręcają te tory, zmuszają maszynistę, żeby powoli zjechał. I to stało się później przyczyną oskarżenia o wykolejenie pociągu. Wczoraj przedłożyłem Sejmowi i społeczeństwu rządowy projekt zmiany oraz zasad kompensaty dla ludności, miast i wsi. Decyzję uzależniliśmy od przebiegu i wyników dyskusji. W ciągu dnia dzisiejszego w większości zakładów pracy w całym kraju odbywały się konsultacje w tej sprawie. Wśród przeważającej części ich uczestników motywy i intencje rządowego projektu znalazły zrozumienie. Równocześnie jednak zgłoszono wiele wniosków i uwag co do proponowanej zmiany struktury, jak również do zasad podziału rekompensaty. Złożono ogromnie dużo konkretnych propozycji zasługujących na bardzo wnikliwe rozpatrzenie. W tej sytuacji rząd uważa za niezbędne ponowne przeanalizowanie całości sprawy. Wymaga to dłuższej, co najmniej kilkumiesięcznej pracy. W związku z tym zwróciłem się do prezydium Sejmu o wycofanie obecnie rządowego projektu. ogłoszeniu w dzienniku telewizyjnym przez Jaroszewicza, część ludzi wróciła do swoich domów. Natomiast dostała się część ludzi, około 500 osób, rozmawiali w grupkach i był spokój do tego momentu, Dopóki nie wkroczyła do akcji milicja. Tam dopiero milicja interweniuje wieczorem. To było gdzieś około godziny 10:00. Milicja. W hełmach, starszami, wozy pancerne osiadkowane. Ludzie cofnęli się do pociągu, w tym pociągu się zabarykadowali. I właśnie w tym czasie powstały dopiero szkody, bo został pociąg podpalony. To się wielkim echem odbiło, no i przychodziły do nas telegramy później ale przychodziły setki telegramów właśnie z Wybrzeża, szczególnie z Gdyni, z Gdańska. Jaroszewicz pojawił się 26., czyli na zajutku Gierka i zgłosił mu rezygnację. Jednak Gierek tej dymisji nie przyjął, ponieważ w ramach chyba systemu nie mieściło się nawet częściowe przyznanie się do pomyłki, do błędu, a dymisja Jaroszewicza byłaby przecież przyznaniem się do jakiejś pomyłki. represje na komisariatach, kolegia, grzywny, no i więzienia. Praw sądowych było dokładnie chyba 20, około 50 było kolegium. Tylko z tym, że ludzie byli karani na kolegium, otrzymywali na przykład 3 kolegium, a później za dwa dni byli znowu wzywani. Chociaż zapłacili te kolegium, dostawali po dwa miesiące, po trzy miesiące a no, Wszyscy byli za chuligantwo karani. Polecenia otrzymywaliśmy telefoniczne i no, kwestia dyskusji, jeżeli był pracownik rozpoznany, to nie było żadnej. więc no, rozpoznany, twój. Proszę, rozwiązać się o pracę. Reakcje były różne, no. Zaskoczenia ogromne. Dosłownie, jak, jak to się mówi, zamurowywało pracownika, i, no i wtedy no co, on jeszcze, jeszcze nie miał tej świadomości, co to jest, czym mu to grozi, jak to, jak, jak to wygląda. Pracownicy zwolnieni na podstawie tego paragrafu mieli trudności z otrzymaniem pracy w innych zakładach. Działał bardzo duży mechanizm strachu. Ci ludzie, no tak może przykre słowo, wyselekcjonowani do tych zwolnień, to byli dla ogółu pracowników, na ogół to, co ja obserwowałem, jak, jak gdyby trenowali. Władza zaczęła represję Więzienia, zamykania, kolegia. Ale... Przez to władza pokazała, że zaczęła się bać. Że zaczęła liczyć się jak i z głosami w radio, jak i z ludźmi na ulicach. Władza zaczęła się bać, ale też pomyślała, że można by to złagodzić. Może amnestia, może. Ważny krok, krok na drodze, drodze do... ...słusznego do... wymiaru sprawiedliwości jest projekt ustawy amnestyjnej, który rząd wniósł do laski marszałkowskiej, który ma być przedmiotem debat obecnej sesji. Ustawa ta jest wyrazem naszego przekonania, że w miarę postępu i rozwoju budownictwa socjalistycznego, w miarę umacniania się naszej ludowej państwowości Możemy złagodzić środki represyjne w stosunku do tych, którzy niegdyś w okresie ostrej walki klasowej działali przeciwko rewolucji, przeciwko władzy w Ludzie ci w dużej części przeszli niewątpliwie przez przemianę świadomości i należy im umożliwić powrót do normalnego. Popieramy politykę partii! Popieramy! Gierek, domagał się, żeby zorganizować we wszystkich miastach wiece na kilkadziesiąt, a jeśli jest możliwość, na sto i więcej tysięcy osób. I rzeczywiście w ciągu kilku dni... W całej Polsce odbyły się te ponure spektakle. W Warszawie, w Katowicach. Jak Polska długa i szeroka rozlega się głos poparcia dla polityki partii i rządu. Dla pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej towarzysza Edwarda Gierka i dla prezesa Rady Ministrów towarzysza Piotra Jaroszewicza. Zewsząd płyną również potężne głosy potępienia, gniewu i oburzenia dla inicjatorów i uczestników wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście. Zapoczątkowali je ci, którym godność Polaka jest pustym frazesem. Mamy już wielki. Mówić więcej, taniej i lepiej. Słowa nasze często brzmią bardzo niespodzianką. Wyciągamy z nas. wiele osiągnęła. Demokracja to jest Demokracja obecność. byli i żebyście umieli mówić trzeba, żebyście byli i żebyście umieli mówić własnym głosem. Występować swoimi swoimi. To jest imieniem. strasznie ważne. To jest, może to jest może najważniejsze. Demokracja to jest obecność. Władza obiecywała nową erę. Władza obiecywała zmiany, reformy, rozliczenie się z przeszłością. Obiecywała demokrację, bo demokracja to obecność. Obecność to utożsamianie się z krajem. A kraj? Kraj to ojczyzna. Polska, ty głupcze, chciałoby się powiedzieć. Dałaś się nabrać na ich puste słowa. Polska, ty głupcze. Głosy nie chciały uczestniczyć w tej farsie. Głosy, choć wciąż były słyszalne, silniejsze, mocniejsze, bardziej stanowcze w osądach i ostrożniejsze w wyrażaniu pochwał, odeszły gdzieś gdzie czuły się bardziej bezpiecznie. Miał czas, minęła wiosna, minęło lato, jesień, znowu zima, wiosna. Głosy wciąż były słyszalne i było ich z każdą porą roku coraz więcej. Głosy rosły w siłę i wzbudzały już nie tylko ciekawość i zrozumienie, ale stały się formą komunikacji, transmisji, przekazu, stały się nawet formą przyjaźni. Jak dalej to wszystko się potoczy, nie wiemy. Jak dalej to wszystko się skończy, też nie wiemy. Poczekajmy. Posłuchajmy. Posłuchajmy. E, Pojawia się pytanie, czy warto być Polakiem na emigracji zarobkowej? Warto być. Ja sądzę, że mało gdzie człowiek tak bardzo sobie może uświadomić,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 Oderwanie się, to jest zawsze, to jest zawsze jakaś, głęboka życia, głęboka Oderwanie się, oderwanie się, głęboka życie klęska. Głęboka, oderwanie się od Głęboka Cześć, tutaj Darek, Darek Resmann z podcastu K.O.D.K. wszystkich się od Duda jest tutaj z nami, że z nas po To jest Matka Teresra w kalkuty. To się że przegrasz, Teraz to Wszystkich Ale jeżeli przegrasz, to jest do tysiące starał na bieżąco odpowiedzieć na czacie, a pan pięknie bardzo tylko pan, mam to, wyrażam, wiemy, malo, tak u nas u nas we Wrocławiu jest to głęboko zakorzeniony wykorzystujące... się